na bogato. Yy, Przebieraliśmy w tematach, którymi chcielibyśmy Państwa dzisiaj uraczyć. Yy, pojawił się, no czy, pojawiło się kilka, tak naprawdę, no, jednym z takich wiodących, o którym można porozmawiać, no, to była, byłoby pewne miasto yy, na Alasce, Anchorage. I, I spotkanie dyplomatyczne, jakie miało tam miejsce między dwiema stronami. Ale Mogliśmy również porozmawiać o wywołanej yy, przez Erdogana misji szefa Centralnego Banku Tureckiego oraz o tym, jakie rezultaty przyniosło to na tureckiej liczze. No, Dzisiejszym ostatnio, jak a było to z rana to tak jest około 16% dla posiadaczy. Ale też ta to są drobne rzeczy. Oczywiście mogliśmy uderzyć na strony na przykład yy, porozmawiać troszeczkę o stronach prowadzących do Air Force One, o tym jak prezydent Biden się spotyka. mogliśmy dalej pociągnąć temat prezydenta Bidena. z sobie, ponieważ on już tam na tych schodach upadł ze trzy razy, ale leżący się Natomiast zdecydowaliśmy się porozmawiać dzisiaj z Państwem na temat poważny, na temat najważniejsze, temat finansowe, w momencie, w czasa. Yy, nie wiem, czy to można już nazwać recesją, czy to można nazwać kryzysem. I o burzy na morzu musimy jeszcze powiedzieć. Na którym znowu? No bo ja tutaj przez kilka minut A. słyszę Cię przez mgłę, to takie znane pozdrowienie od Billa Gatesa hmm. i dlatego mówię, że no, pewnie sztorm jest znowu gdzieś tam. Ale jak tylko o tym wspomniałem, to się wyklarowała pogoda. I cały, mój, i cały mój cały mój misterny monolog poszedł. Nie ja ja nadążam. ja cały człowiek, po tych skrawkach przynoszonych przez powiewy wiatru wiem o co chodzi. pilnuję narracji. Wiem, że Bajdena wiatr też zawiał. Tak jest, tak jest. Ach, no wiesz i że, i, że, i, że zjazdy, I że zjazdy kraju dominującego w świecie odbywają się teraz w połowie drogi geograficznie yy, w połowie A, tak, tak, do, do, do, do kraju aspiranta do roli hegemona. No I w Polsce ciekawe rzeczy na walucie i w Tureckim Banku Centralnym. Prawda? No Dzieje się wszystko naraz i tu nie jesteśmy w stanie ogarnąć, tak powiem, całości w sensie... Z analitycznym, chociaż mamy pojęcie o co chodzi, no ale to trzeba tak po kolei, nie? Tak jest. Bo to do jednego garnka to wyjdzie jakiś taki sos tatarski po francusku, no to zupełnie bez sensu. Tak jest. No i moglibyśmy również, moglibyśmy również rozciągnąć rozciągnąć na godzinę rozmowę o yy, pewnym. Dosyć kluczowym artykule, który pojawił się w tubie finansjery londyńskiej, czyli Financial Times. Ale jeżeli słuchacie nas, Państwo od początku mielenia ze zorem na bogato, czy od przynajmniej od pewnego momentu, to myślę, że wiecie już o co chodzi i nie ma sensu powtarzać się powielokroć. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na temat krypto, na temat finansowy dzisiaj, bo no nie ukrywajmy, no interesują, nas, interesują nas i bardzo lubimy kolorowe papierki z wydrukowanymi podobiznami y, koronowanych głów zmarłych. Nieprawdaż? No bo w czasach korony czego się trzymać, tak? Tak jest, ewentualnie prezydentów. No a skoro, o skoro krypto, no to trzeba, trzeba oczywiście wspomnieć, ruszyliśmy... Ruszyliśmy z naszym zapowiadanym newsletterem Krypto, Summa Krypto. To jest praca zbiorowa właśnie w, w której, dwóch stron, czyli złotego Zoro oraz teamu Bogaty Men w mojej osobie skromnej oraz mojego kolegi redakcyjnego Bimena. Pierwszy sukces, o którym można już powiedzieć. tak? No, coin przez nas polecany, polecaliśmy go w czwartek. O 20. Tak jest, o 20. W ciągu paru dni zdążył zanotować 100% do przodu na cenie, także myślę, myślę, że jest to niezła rekomendacja, biorąc pod uwagę, że akurat co do tego kolejna również mamy Y, pewne nadzieje. Co prawda Zoro, Zoro pozwolił mi to powiedzieć. Zoro nie zdążył wejść, ponieważ redagował, redagował Coina, ale ma go na oku. Ja zdążyłem, ale nie powiemy Państwu, jaki to Coin. Prosta sprawa. Zapraszamy do naszego newslettera, zapraszamy na maila y, tumakryptomałpa i tam Państwo dowiecie się szczegółów trochę mnie to wkurzyło powiem szczerze, bo no ale widzisz, no nie da się złapać wszystkich za ogon, trzeba dzielić swój czas jakoś tak no doba jest ograniczona, nie, nie zdążymy wszystkiego wykonać, a na ślepo nie ma nie ma, ce, nie, nie ma sensu strzelać, no ja musiał, przygotowywałem się dwa dni sobie rezerwowałem na to, żeby zrobić research taki inwestycyjny, tak? Że mam, mam, tip, będę go miał, ale nie zdążyłem go nawet przeczytać. Potem jak już zrobiłem redakcję tego pierwszego wydania, no to już nie było czasu, trzeba było lecieć dalej. A miałem dwa dni, myślę sobie, tak to, już, to w tym tygodniu usiądę i to przez studio je będę wiedział i wtedy nie, nie, nie, nie dam ludziom byle czego, tak? Sam w to wejdę. No. Nie, nie dało rady, bo kochany, dobo jest za krótka. No, to Tak to wygląda życie niestety. A horyzont się jeszcze skraca, więc... Aha i ja, powiem z osobistej perspektywy mnie to interesuje już od dosyć dawna i to, to przygląda się temu i przyspieszenie jest fenomenalne w tym roku, ja mówiłem o tym w swoich tygodniówkach ludziom ich tak troszeczkę popychałem w tę stronę, nie dlatego, żebym kochał akurat ten temat jako taki, ale no po prostu nie da się tego przeoczyć, że taki jest dominujący głów Trend. to jest tak jak, no, tak jak trzęsienie ziemi, jak lawina. To po prostu się nie da powstrzymać, więc można stanąć centralnie i dać się przysypać, a można z tego skorzystać. No i tak, taka byłaby moja sugestia, dlatego to obserwujemy i chcemy się tymi rzeczami podzielić, oczywiście nie, nie całkiem, że tak powiem samarytańską za darmo, bo to kosztuje dużo pracy i tam trzeba posiedzieć przy tym naprawdę porządnie, żeby coś wyczaić, wyorać i, i wiedzieć i rozumieć. No ale przecież, mój Boże, no to na tym świecie wiadomo, że jest zawsze coś za coś, więc mam nadzieję, że tu dojdziemy do jakiegoś konsensusu takiego operacyjnego, że na razie nie miałem dużych sygnałów rozgoryczenia, więc wygląda na to, że to jest do... <śmany> prawidłowy kierunek i, i, i rzetelny, no i tyle. I będziemy się tym dalej zajmować, bo mamy taki osobisty interes w tym, bo wiemy, że ta fala jest. Ja o tym mówiłem już dawno temu, że, no, że te, to uderzenie teraz będzie poważne poprzednia to przy tym będzie mikros ale ja ci dzisiaj nie powiem jak to przebiegnie i jak to się skończy i co będzie dalej, bo tego jeszcze nie widać to trzeba na bieżąco to studiować no tak, no, no, tak się jeździ na fali no spojrzyj na, na surfing na przykład tam u wybrzeży Australii jakie monstrualne tam się pojawiają fale, ludzie na tym jadą i, i jakie robią figury na tych deseczkach tak no. To budzi podziw, zachwyt, a jednocześnie respekt, no bo to są siły natury. To nie, nie daj się złapać w taką falę, bo po prostu Cię zmiele i, i złamię Ci kręgosłup. Po prostu. Zwyczajnie. Ale jak jedziesz na górze, to jest pięknie. I tego sobie życzymy i tak spróbujemy zrobić. Mniej więcej mamy rozeznanie, jakie techniki to obowiązują. Nie jesteśmy od wczoraj no i technikę surfingu mamy opanowaną, ale to nie jest znowu gwarancja, prawda? Bo nawet hmm. mistrzowie świata e, doznawali wypadków, więc cóż, no taka dyscyplina, <grym> taki świat i no i takie warunki. Także innymi słowy pokornie się kłaniamy i oferujemy nasze usługi, licząc na Państwa uznanie. E Natomiast no, pamiętajmy jeszcze o jednej takiej prawdzie, powiedzmy, troszeczkę wyświechtanej już y, traderskiej, mianowicie nigdy nie graj przeciwko trendowi. I pomimo, że ten trend dopiero zaczyna być tak poważnie widoczny, y, można, było, można było analizując dokładnie, y, dokładnie zauważyć ten trend już, powiedzmy, miesiące, czy nawet lata wstecz, y, no to my, broń Boże, właśnie naprzeciwko niszczącej fali tsunami nie planujemy stawać, a raczej postarać się może nie dopchać na sam, czy na sam, ale nie dać się zatopić. No dobrze, czyli dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat będziemy rozmawiać o krypto, ale nie będziemy rozmawiać konkretnie o wszystkich możliwych krypto, jakie istnieją na świecie, ponieważ tego jest już ponad 8 tysięcy coinów. Natomiast będziemy rozmawiać o specjalnie ciekawym, interesującym przypadku. Przypadek nazywa się Mount Gox, to była jedna z najbardziej prominentnych giełd y, kryptowalut. W 2013 roku odpowiedzialna nawet za 70% w ogóle obrotu na kryptowalutach. Porozmawiamy troszeczkę o jej przebojach, porozmawiamy troszeczkę o jej problemach. A wszystko to w kontekście, w kontekście ostatnich doniesień, że tutaj, no z Fortress Investment Group już oferuje tutaj y, osobom, które straciły swoje bitcoiny, oferuje w jakiś sposób, oferuje w jakiś sposób y, odszkodowań. Jeżeli przyjmiemy odszkodowanie teraz, to ma będzie to powiedzmy 80% w Bitcoinie, Bitcoinie kaszu i japońskich jenach, a jeżeli 90% Gdybyśmy chcieli, no to trzeba będzie niestety jeszcze poczekać, tak? No, ludzie czekają tak naprawdę od y, paru dobrych lat, myślę, że mają serdecznie tematu dosyć i większość oso większość y, klientów ma na to skusi. A przy okazji, jak już o krypto, jeżeli nie wiecie Państwo, o czym w ogóle rozmawiamy, to polecę tylko y, serię autorstwa mojego kolegi redakcyjnego Bimena, która nazywa się Kryptolandia, Czyli oraz druga seria kryptoleksykon. W kryptoleksykonie macie Państwo wyjaśnienie tego specyficznego języka, ponieważ każda powiedzmy grupa pokazuje się z swoim własnym specjalistycznym językiem. Mówimy o traderach, o lekarzach, o wiem, inżynierach etc. Więc jest to, powiedzmy, przy, y, wytłumaczenie terminologii w sposób, na boga, w sposób na bogato i na wesoło. Natomiast seria Kryptolandia tłumaczy Państwu, w jaki sposób w ogóle działają kryptowaluty, o co w tym wszystkim chodzi, czym to prawda jest blockchain. No ale to Sam sprawdzicie Państwo sami. A my przejdźmy już do motywu głównego, Mountboxy. No dlaczego teraz rozmawiamy, bo y, y, y, dostałem rok temu takie zaproszenie, taką ofertę wiążącą od y, syndyka, czyli od, tak naprawdę od y, tego funduszu, który y, nabył opcję od syndyka wyłączność na ograniczony czas zarządzanie tym portfelem y, w ten sposób, że y, jeżeli y, Przejmie wierzytelności jakiejś grupy klientów, to zostanie potraktowany zgodnie z prawem. Jako naj, największy wierzyciel, tak, i będzie mógł się układać z syndykiem co do tego, jak tam, co z tą masą upadłościową, czyli głównie chodzi o ten portfel, który tam jest gdzieś zamrożony na komputerach w Tokio, co z tym zrobią. I taki plan się pojawił na początku ubiegłego roku i fundusz inwestycyjny amerykański w to wszedł, czyli że porozmawiał sobie z tym syndykiem i uzyskał taką, tak, te, no podpisał taki kontrakt, że będzie z nim współpracował jako ten główny dealer, można powiedzieć, tych tych wierzycieli z prawem nazwijmy to w cudzysłowie pierwokupu no, to nie jest pierwokup, ale dopóki syntek nie, nie, nie zamknie listy ostatecznie wierzycieli i nie przystąpi do wypłat to można coś takiego tak to nazwać, nie? że oni są pierwsi w kolejce i e, dostałem taką propozycję rok temu po długim czasie ciszy, że tam coś się działo i wiedziałem, że tam to nie wszystko zginęło, że tam coś z tego będzie. Oczywiście nie, nie kładłem tutaj wielkich w tym nadziei specjalnych, no bo z takim nastawieniem w ogóle wchodziłem na Mountboxa, takim studialnym, że interesuje mnie po prostu trend studiowanie działań bieżących. Wykonałem tam parę różnych ćwiczeń, Mogłem dzięki temu sprawdzić, kto jest podłączony, jakie tam są, no, jaka jest głębokość tego rynku, ile tam jest tych różnych frakcji, co oni tam robią na tym, no, to, no postudiowałem sobie. Ślady z tego tam lata temu były publikowane na mojej witrynie, z, te, z tego studium. No i dzięki temu <śmiech> poznałem też tak powiem, operacyjne kulisy, jak to funkcjonuje, jak to działa w praktyce jak Bitcoin się rodzi, jak zdobywa kolejne rzesze klienteli. No i w pewnym momencie to się wywaliło z różnych powodów. Ja mam na to osobistą teorię, która została już tam kiedyś opublikowana i wyjaśniłem powody, dla, którego, dla których tak sądzę, razem z nie z dowodami, ale z poszlakami na to wskazującymi Mianowicie, że owszem, tam była próba nie do końca udana zakoszenia dużych pieniędzy, czyli wyczyszczenia tej giełdy na chama, ale na to nałożyły się jeszcze no, operacje, ludzi, że tak powiem, z ochrony, czyli z tego, z, z, z, z, no, dających tak zwaną czap, czapkę temu tak zwanemu prezesowi, który tam to prezesował. Z, ono jest skazany, ale nie za malwersację, za brak właścicielskiego nadzoru. I tam dostanie lekki wyrok. Nie wiem, czy on chyba już nawet wyszedł z więzienia w Japonii. Pan za te... Tak, pan re, tak. Karpeles, wiadomego pochodzenia Francuz. Bardzo dobrze wypasiony. No, Młody człowiek. To, to Troszeczkę schudna na tym japońskim więzieniu. No trudno się dziwić, bo, bo oni tam dobrze żywią, ale mało kalorycznie. Zdrowo. No wiadomo, ryż plus sushi no to sushi, tak i to dobrze, bo wyszło mu na dobre generalnie to myślę, że nie wyszedł biedniejszy z tego wszystkiego i takie było generalne założenie, tam jest drugie piętro i jeszcze trzecie jest schowane, którego nie widać także krzywda mu się nie stała wykonał swoje zadanie wygląda to na nie, nie do końca udaną próbę złodziejstwa, ale Prawda jest taka, że drugie piętro polega na tym, na podstawie poszlak tych z wewnątrz, które zebrałem, że tam po prostu ta firma, która to ochraniała, w sensie nadzorowała to wszystko i dawała dyspozycję Karpelesowi, no, nie, nie chciała i nie mogła jechać, że tak powiem, na ostro, czyli wywalić to na Hama, bo nie to było ich zadaniem. Ich zadaniem było wypranie poważnych pieniędzy, zrobienie case study. Ja to robiłem od, ze strony detalicznej, oni to robili ze strony hurtowej. Jak można taką giełdą posterować, jak można wyprać pieniądze, jak można grać na przykład komputerowo przeciwko książce zleceń klientów. To widziałem na, online na bieżąco, jak to się robi jak się wywala klientów z kasy, znając całą książkę zleceń. No, takie studia. No, to Wyrafinowana matematyka plus potężne komputery są w stanie coś takiego robić, czyli no, trading mikrosekundowy, nanosekundowy przeciwko klientom. No, czyli golenie frajerów. No byłem tego obiektem, ale czynnym, czyli obserwatorem tego, tej całej zabawy. No i niewiele w sumie na tym straciłem, no bo po latach się okazało, że syndyk ma moje konto, ma maila i wysłał zaproszenie, że on te moje roszczenie kupi, chętnie no i to było rok temu no i ja tam poczytałem, postudiowałem napisałem na ten temat żeby zdać relację swoim czytelnikom jak to się przedstawia, bo kilku widząc moją niedolę, biedę i rozczarowanie nawet pisało do mnie, że słuchaj no współczujemy ci, no, ale to trzeba było w odpowiednim momencie było wyjść no przecież widziałeś, że tam się sypie a no, no ja przecież nie byłem tam po to, żeby wychodzić, jak jest najcieplej, tylko zostałem do końca. No bo studiowałem to do samej bramki. Bardzo ciekawe informacje tam stamtąd wyjąłem na samym finiszu. No i. E w każdym razie no, to się skończyło tak, że ten list dostałem tam do tego, zdałem z tego relacji, jak, jak to wyceniam, co się stanie i jak to ma wyglądać. Propozycja nie była dla mnie interesująca, bo spodziewałem się, że dużo więcej e, z, z, z zarobię w przyszłości. <laughs> I to niedługiej, no i ta niedługa przyszłość objawiła się właśnie teraz. Dostałem. E, z, z, z, tydzień, dwa tygodnie temu maila od tego samego pana, nazywam go chuliganem, bo takie ma podobne nazwisko, czyli huligan do mnie znowu napisał, jak gdyby nigdy nic, nie przejął się tym, że przed rokiem nie odpowiedziałem i y, dał mi wiążącą ofertę przelewu w terminie trzech dni, jak mu tylko odpiszę, że się zgadzam, to on mi przeleje sześć razy większą kwotę. No, w ciągu roku jego, że tak powiem, hojność wzrosła sześciokrotnie. No, to myślę, że zadowala moje, moje aspiracje. Na razie w sensie oczekiwanego, że tak powiem, postępu. Nie do końca jeszcze jestem, że tak powiem, przekonany. Muszę to jeszcze policzyć detalicznie, jakie to jest za i przeciw w horyzoncie jednego roku, bo on pisze, że zamykają tę książkę za rok i tam będą już wypłaty od syndyka i pisze mi, że to już ostateczna jest oferta. To jest 80%. Wartość rynkowa 80% mojego roszczenia, czyli bierzesz dla siebie 20%. To mniej więcej odpowiada takim przybliżonym szacunkom, czyli około 10% tej, tej, tej wartości teoretycznej, tej, która tam była, czyli że wierzyciele Mountgoxa zostaną zaspokojeni w 10% zaledwie. Ale ja myślę, że to jest stanowczo za mało, dlatego że z tego, co wiem na ten temat, co zostało ocalone, to tam jest więcej niż 20% pierwotnej zawartości. 80% się nie ulotniło. Więc myślę, że jeżeli ja mi proponuję dzisiaj rzędu 10%, no to to jest słabo. Ale kwota jest już no taka. No już, już zaczynam się łamać. Jest taka. No już jest. No taka przemawiająca do wyobraźni. Już się doceniony, poczułeś się doceniony, podczas. Doceniony, co przemawia do wyobraźni, że dało mi kopa takiego pojęciowego, że no to wszystko było nic nie warte, to był taki śmieć, taka zadra, nie? Takie, takie brzydkie wspomnienie na własne życzenie, bo mogłem przecież nie wchodzić tam na giełdę, nie robić tych studiów, tylko po prostu zamknąć portfoli i poczekać kilka lat. Nie? Ale miałem inne zadanie, miałem inny plan, ja chciałem wykonać studia, chciałem się dowiedzieć, co to będzie. No i wykonałem te studia, studia są kosztowne. Wiedza jest, jak mój ojciec mówił, nauka jest droga sztuka. Tego za darmoche nie rozdają. Jeżeli chcesz uczyć się, no to musisz zapłacić albo własnymi błędami, albo komuś dobrze nauczonemu sowicie go wynagrodzić. No nie, nie ma innej metody bo to nie leży na ulicy więc wybrałem opcję proletariacką studiów osobistych no i okazuje się, że resztki z tych studiów stanowią pokaźną sumę obecnie i to jest kilka wniosków wypływających najważniejszy z nich jest taki, że robi się gorąco na tym rynku teraz czyli ta duża fala spodziewana się spodziewana przez, przez nas istotnie jest z nami. Ona się teraz rozwija. Tak? Druga taka pozytywistyczna melodia, no to, że porządek prawny w niektórych państwach tych tradycyjnych, w szczególności Japonii, działa powoli, konsekwentnie, ale skutecznie. To nie jest tak, że tutaj ktoś wygarnął z giełdy i wszystko zginęło. No nie. Jeżeli ukradł, to są winni, to pan prezes, on nie odpowiada, bo przecież nic nie ukradł, to na serwerze zostało, więc wszystko jest w środku. No, Także tam były jakieś straty, bo coś się spaliło, no ale sporo zostało. No i to sporo jest dzisiaj warte poważne pieniądze. No i to jest pozytywna wiadomość, że jednak świat nie jest taki całkiem wirtualny, nawet dziś nie krypto, że one są i ta tu hula, tam się przelew robi, to, to, to, no i to puf, nie ma, znikło, no właśnie nie znikło, to nie znika. To się da wytropić, to się da znaleźć, no i jest to w miarę wiarygodne, jeżeli mówimy o systemie transferów finansowych, że to nie jest czarna magia, że wrzucasz do skrzynki i to po prostu... Będzie po drugiej stronie albo nie będzie. No to po prostu się pojawia po drugiej stronie. W trakcie jazdy nie znika, nikt tego nie ukradnie. Oczywiście no, pośrednicy potrafią to przytulić, no, ale wtedy wiadomo, że to pośrednik ukradł. Tak? Wiadomo, kto to jest, wiadomo, co to jest i wiadomo, dlaczego. Więc y, przypilnowawszy szczegółów tego, jak to technicznie działa, Istotnie ryzyko z tym związane, mimo tego, że to jest całkiem wirtualne i działa nie wiadomo gdzie w internecie, no to ryzyko, jeżeli przypilnować tych szczegółów i nie, nie dać się wpuścić w jakieś takie prymitywne sztuki, no jest właściwie znikome operacyjnie. Duże firmy, banki, instytucje finansowe tym operują, działają z tym, no i twierdzą, że to jest efektywne, jest wydajne, ma niskie koszty, minimalizuje właśnie nakład pracy związany z, tam z różną księgowością i te, te, tymi wszystkimi przelawami międzynarodowymi, bo to po prostu się robi samo. No i nic nie znika, więc no, narzędzie takie... Gospodarcze jest, no istotnie ma swoje duże zalety. No praktycznie sprawdzone, tak? Jak to działa, żeśmy przetestowali, no jesteśmy zdziwieni, że po tylu latach wraca ta ta ta, ta, ta, ta, ta, rykoszetem, to echo. No i jeszcze przynosi prezenty, no bo no, to jest duża, duża wielokrotność tego, co tam lata temu włożyłem, nie? Do, na studia. E, no... Milem, że tak powiem, to obserwować. Jeszcze nie, nie miałem czasu podjąć decyzji, czy będę odpisywał huraganowi na ten temat, czy się zgadzam, czy nie. Mam tak na, na szybko tak popatrzyłem na to, że chyba jednak mi się nie do końca opłaca. I poczekam ten kolejny rok. I, i, i, i po prostu dostanę bitcoina takiego realnego bez łaski od syndyka on oczywiście będzie chudszy od tego co miałem kiedyś ale będzie dużo więcej wart. więc hmm, w sumie operacja ze wszech miar będzie udana, no bo studia nie za darmo przyniosły efekty można jeszcze coś z tego tam wyrzeźbić na boku, nie wiem, jakiś napisać podręcznik albo wspomnienia z tej przygody. No bo istotnie te ćwiczenia były naprawdę niepowtarzalne, bo to była pierwsza taka fala duża i tam wszyscy, którzy chcieli się tego dowiedzieć, nauczyć, wszystkie zmory świata, wszystkie wywiady tam były, więc no więc wiele ciekawych kontaktów i dziwnych spotkań, no i cóż no, sprawdziłem, jak to mówią Rosjanie rozwiedka bojem, co, co będzie w przyszłości, bo po klienteli, która tam się wiła za, za kulisami, dostałem kolejne potwierdzenie, że to nie jest zabawa, że to jest poważne, że to będzie duża sprawa. No i wiedziałem już to 7 lat temu, 8 lat temu, no to warto było to wiedzieć. Jakbym miał większą kasę wówczas, no to byłbym dziś bogaty. Nie narzekam, bo nie, nie, nie ma dużej tragedii, no ale byłbym naprawdę bogaty. Ale to tylko pieniądz, najważniejsze być bogatym duchowo. No w to zainwestowałem, dlatego były te studia. Mhm. Więc świat się dziś nie kończy. Są następne etapy i, i następne tak zwane fale. No więc no, przymierzamy się do tej grubej fali. No, tam, ten okres wyciszenia trwał kilka lat. Można było zwątpić, prawda? No mieliśmy po drodze oczywiście te fale halvingowe, tak? Teraz, no, ta ostatnia fala niby była opóźniona, ale ale, ale ale ale jednak kryptowaluty zdecydowanie poszły w górę. No oczywiście w pierwszej kolejności Bitcoin, w drugiej kolejności, powiedzmy, jego najwięksi, nasi, powiedzmy, koledzy, a w trzeciej kolejności, no co, aktualnie mamy sezon altów, prawda? Ale... Ja może pozwolę sobie tutaj kilka słów yy, wspomnieć właśnie o tej Mount Gox, skąd, gdzie, jak i tak dalej, skąd to się w ogóle wzięło? Yy, państwo, którzy, nasi słuchacze, którzy, którzy interesujecie się tematem krypto, na pewno kojarzycie postać Jeda McCaleb'a. Jed McCaleb, pan programista, dosyć znany, dosyć poważna osoba w branży. Yy, jednak, w 2006 roku, yy, kiedy o Bitcoinie oczywiście nikt jeszcze, nikt jeszcze nie śnił i sławny Satoshi Nakamoto, czy sławny i anonimowy, tak? Yy, jeszcze, <śmiech> <śmiech> jeszcze, Bitcoina, jeszcze Bitcoina nie stworzył. No to powstała, no to w pewnym momencie powstała, powstała taka strona, tak? Powstała strona Mount Gox, yy, a jej skrót należy rozszyfrować Magic the Gathering Online czyli innymi słowy Mount Gox yy, miała, być, yy, miała być docelowo i była docelowo z początku yy, giełdą online służącą handlowi yy, unikalnych kart, systemu karcianego Magic the Gathering. No Oczywiście ten system jest bardzo znany powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych, w krajach anglosaksońskich, Europa raczej i Wielka Brytania raczej pozostają wielne Warhammerowi, ale to detale, to detla, detale typowo nerdowskie. Pan Jed MacKaleb bardzo szybko stwierdził, że, mm, ja mówię tutaj oczywiście cały czas o oficjalnych rzeczach, o oficjalnych wiadomościach, że jednak nie ma takich profitów z tego, więc strona przestała działać, tam w międzyczasie próbował wypuścić jakąś swoją karciankę, no ale zachował prawa do prawa do domeny. Natomiast w 2010 roku miał rzekomo przeczytać artykuł na Bitcoina, o Bitcoinie, który go zainspirował, no i z, używając właśnie na tej domeny Mt. Gox stworzył giełdę kryptowalutową. Rzekomo dosyć szybko stwierdził, że ten projekt jednak przestaje go interesować. Sprzedał go francuskiemu deweloperowi, który wówczas mieszkał w Japonii, panu właśnie kartę losowi. No i no cóż, no losy pana Jeda McCaleb'a są nam wszystkim znane, tak? Człowiek, który y, interesował się Magic the Gathering, człowiek, który stworzył y, to było chyba Edonki, tak? Do wymiany plików na zasadzie peer-to-peer no, czyli to, by, to, to była dekada, jeśli Państwo pamiętacie, powiedzmy około torrentowa, tak? No ale na, natomiast w tym momencie to nazwisko jest przede wszystkim znane jako y, Chief Technical Officer, czyli y, najważniejszy techniczny człowiek stojący za projektem XRP, firmy Ripple, no i aktualnie Stellara. O czym zresztą wspomina, y, wspominaliśmy y, w naszym ostatnim webinarium. To była summa lutego, a Państwo przygotujcie się oczywiście, bo my niedługo wypuścimy tutaj naszą zapowiedź na sumę marca, która odbędzie się gdzieś na początku kwietnia, także oczekujcie Państwo. No dobrze, pod rządami Pana Marka Karpelesa, Mount Gox oczywiście nadal istniało, mamy tutaj rok 2011, ale zaczynają się pojawiać różnego rodzaju, na przykład wycieki danych, zaczynają się pojawiać różnego rodzaju haki, czyli dla przykładu cena bitcoina na, na powiedzmy na około minutę spada do, ile? do jednego centa? No i dokonuje się powiedzmy różnego rodzaju zakupów. Yy, ileś bitcoinów, tam to było ponad 2609 bitcoinów dokładnie, trafia w pewnym momencie w ogóle w ogóle na niepoprawny adres, czyli idzie tak naprawdę do Piachu. Później pojawiają się tematy związane, właśnie te najważniejsze, czyli tematy związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. No i tutaj w pewnym, momencie, w pewnym momencie zaczynają się robić naprawdę, naprawdę brzydkie rzeczy, ponieważ pojawia się amerykański Departament of Homeland Security. Yy, tutaj wypuszcza nakaz, żeby zablokować pieniądze z, na, na, na kontach Mount Gox. W yy, to zamieszany jest jeszcze tutaj pienięż, finansowy procesor yy, pośrednik o, naz o nazwie Dwola. W międzyczasie powiedzmy takim Taką kroplą przelewającą czarę goryczy jest ta przesławna sytuacja, gdzie 800-850 tysięcy bitcoinów z giełdy, z giełdy Mt. Gox po prostu znika, Wyparowuje. Było, nie ma. Jakiś czas później tutaj cudownym trafem nagle okazuje się, że na jednym z twardych dysków odnalazło się 200 tysięcy bitcoinów, które, yy, które firma Mount Gox trzymała, gdzieś tam zapomniała o nich, o nich zupełnie rzekomo. No taka klasyczna, taka klasyczna Deus Ex Machina, jak z greckiej tragedii, czyli mamy już węzeł gordyjski Intryg, no i w tym momencie pojawia się na obłoczku chmury Zeus i nie wiem, rzuca piorun, yy, węzeł zostaje rozbity, rozwiązany i koniec intrygi, tak? No i co? Okazuje się, że wszyscy, że wszyscy, którzy posiadacze kont na Mount Gox, którzy handlowali tam bitcoinem, czy powiedzmy innymi rodzącymi się kryptowalutami, yy, zostali przez wiele lat z niczym. No i została się, rozpoczęła się tak naprawdę gigantyczna, gigantyczna batalia czyli najpierw użytkownicy, klienci Mount Gox przeciwko później, później oczywiście, później mieliśmy pozwy, czy nie mieliśmy? Chyba mieliśmy pozwy, prawda? Tak, to cała masa. masa. Tak jest, tak jest. No i sprawa tak naprawdę y, zaczęła się zmieniać, zaczęła się ruszać y, tak na poważnie jakiś, jak, jakiś czas temu. Wreszcie, wreszcie, wreszcie coś się, coś się ruszyło, istnieje możliwość usatysfakcjonowania y, klientów. No nie ukrywajmy, no to są ludzie, którzy powiedzmy w 2011-13 roku Bitcoin, powiedzmy, może nie kosztował tyle, ile teraz, z czego zdajemy sobie sprawę, no ale niektórzy na przykład spodziewając się yy, nieuniknionych wzrostów yy, zdecydowali się zapakować tam całkiem spore pieniądze, prawda? No jakie one nie byłyby spore, no to są niezerowe, a to jest w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formacie japońskim no wiąże się z, z pewnymi obowiązkami, no jest grono wierzycieli no i jest, są zablokowane konta jest syndyk masy upadłościowej no i zaspokaja po zamknięciu książki wierzycieli on te wierzytelności zaspokaja solidarnie każdemu tyle ile mu się tam należy procentowo i koniec tu jest bardzo ważny temat, chyba najistotniejszy. Ciągle nie wiadomo do końca, ile tak naprawdę z tego Mount zostało. Bo jest nieprawdą, ja to wiedziałem od samego początku, dałem temu zresztą wyraz, żeby inni obserwatorzy nie popadali w apopleksję, że to nie jest tak że z, z, z zrobiono przelew na 800 tysięcy bitcoinów i nie wiadomo, gdzie one powędrowały. Więc jeżeli Department of Homeland Security dał międzynarodowy nakaz blokady, no to ona była skuteczna, bo Japończycy bardzo grzecznie wykonują różne nakazy aresztowania. No, Podam ostatni przykład głośny pana prezesa Nissana, prawda? Pana Gosna, którego zapuszkowali no właśnie na podstawie poufnej informacji ze Stanów Zjednoczonych. I, no i Amerykanie i inni koledzy Gosna musieli go później ewakuować. Za co z kolei teraz kilku stanęło znowu przed sądem za organizację tej ucieczki. To jest wiadomość z tego tygodnia nic tam w Japonii nie ginie wiadomo kto, co i jak zrobił po czasie się dowiadujemy no i to właśnie ciekawa i intrygująca informacja, że po czasie tego pierwszego rumoru zaaresztowania pana Karpelesa i tam wsadzenia go do lochu żeby zmiękł i oddał forsę no okazało się, że y, moje tamtejsze przewidywania y, sprawdziły się, mianowicie, że Karpeles y, nic wielkiego mu się nie stanie. No bo po pierwsze ma nad sobą aniołów stróżów, a po drugie on tak naprawdę nic nie ukradł. A co to znaczy, że nic nie ukradł? Że te 800 tysięcy czy ile tam nie wyparowało, nie da się udowodnić, że on to po prostu z, z, gdzieś zdefraudował. No jaki jest tego wniosek w sensie blockchaina? No w sensie blockchaina to jest absolutny dowód na to, no, że te 800 tysięcy nie znikło. Wiadomo, gdzie one są. Być może my się tego nie dowiemy z powodu różnych tajemnic, prawda? ale wiadomo już z absolutną pewnością że to nie wsiąkło że to nie znikło że, że to nie jest tak, że komputer się zepsuł <śmiech> I, i, i nie wiadomo co się z tym stało wiadomo dokładnie co się stało ale nie będziemy o tym mówić mhm. i to jest to drugie jeszcze jest trzecie dno, którego nie będę dziś poruszał i to drugie dno daje mi pewną no, sugestię mocną na której bazuje, że szacunki opublikowane w mediach przed laty, że zostało 10% czy tam 20% tej zawartości głównych dwóch portfeli są zaniżone. Tam pod spodem, bo nigdy tego nie zweryfikowano, syndyk nie podał te ile zostało. On powiedział, że zbiera tylko roszczenia, tak? Podał książkę, to jest w internecie, wszyscy znalezieni wierzyciele y, przy pomocy maili, y, mogą się tam zalogować. Istotnie to, co mieli, tam jest wpisane, więc to, to są prawidłowe kwoty. Natomiast po drugiej stronie, ile tam jest te, te, tego miodu, y, ile tam zostało, nie wiadomo, bo syndyk takich informacji nie publikuje do momentu zamknięcia tej książki wierzycieli, tak? O wtedy mówi, dobra, zgłosiło się tylu i tyle wierzycieli na taką i taką kwotę, pff, a po drugiej stronie są tyle i tyle, mamy masę upadłościową i to dzielimy, tak? Tyle tortu zostało. Tego nie wiemy, są tylko spekulacje medialne, nie podbudowane żadnymi rzetelnymi danymi, które przecież są w tych komputerach. To jest bardzo istotna informacja, że tego nie mówią, nie publikują, to wskazuje na to, że to może być różnie i że coś się pod tym kryje. No i kto się pod tym kryje i co? No fundusz wysokiego ryzyka znowu ze Stanów Zjednoczonych. I pan huragan, który do mnie pisze z różnymi propozycjami, <śmiech> żebym zrezygnował, bo to on ma dobrą kasę i zaraz nie robi przelew no to dla mnie jest kolejna taka operacyjna sugestia ja oczywiście nie twierdzę, że to tak jest broń Boże, nie chciałbym tutaj nikomu robić przykrości tylko takie, no, taka moja teoria spiskowa, że huragan ma informacje jeżeli sam nie jest wysłannikiem, organizatorów tego procederu z piwnicy do prania kasy to wie ile tam tego jest, ile zostało i dlatego wszedł jako pośrednik, korzystając z tej poufności. Tam sobie pogaworzył z syndykiem, który na pewno nie złamał prawa im. Nic, nic więcej mu nie powiedział, co, niż wiadomo oficjalnie, ale huragan wie swoje. Więc się umówił z nim jako ten główny pośrednik, ten makler, nazwijmy to w ten sposób, masy upadłościowej. Zanim te wszystkie roszczenia zostaną zamknięte, to on sobie pohandluje z tymi wierzycielami. Po co? No przecież nie po to, żeby z nimi się pogadać, tylko po to, żeby zarobić. Ale nie tylko. No my widzimy tylko pierwszy poziom. A drugi poziom, jeżeli um, przyjmiemy, że moja, um, moja sugestia jest prawidłowa, że jest tam jeszcze ukryte dno, no to że, po to, żeby to ukryte dno zamknąć, zadekować i schować. A no właśnie. No bo wtedy, jeżeli on ileś tam tych roszczeń przejmie, no to one znikają z książki i on występuje jako ten człowiek, który ma do nich tam prawo i on ma te pulę w zarządzie, tak? I przychodzi do syndyka i dostaje ileś tam tych w rozliczeniu tych bitcoinów i na tym zarabia. Zarabia prawdopodobnie, bo to za darmo nie chce tego robić. Wie ile tego jest, więc się w to ładuje bo wie, że szacunki są prawdopodobnie zaniżone eee, i zarobi na tym. Bitcoin nie tanieje, więc, więc nie ma ryzyka walutowego, że ta cała operacja, że, że będzie grał, że tak powiem, przeciwko fali. No a jak już będzie miał tę dużą kwotę, no to ona jest wyprana w sensie prawa międzynarodowego, bo jest to odszkodowanie za poniesione straty. I tam się już dalej nie bada. No syntek zamykaj, kto tam był, ile tam miał, co tam było wcześniej. Nie ma tej historii, ona znikła. Te bitcoiny są czyściutkie. One są już absolutnie dziewiczo czyste. I wypadałoby nawet zrobić taką operację dla jednego tylko klienta ale musi być zgodnie z prawem, bo syndyk nie pozwoli, żeby to było niezgodne, więc być może jest tam jeden duży klient, który ma na książce ileś tam subkont, tak, z których wyparowało albo i nawet nie tyle i tyle bitcoinów, one się ładnie wyprały, on te roszczenia wykupił i teraz ma ileś tam setek tych bitcoinów, tak, czy tysięcy. No i przychodzi do syndyka, on z, z, ze sporym rabatem mu odpala, przelewa na konto, jako temu głównemu wierzycielowi no i ma absolutnie czystą kasę bez żadnych historii i nie ma znaczenia przez jakie konta to przeszło, skąd, za co, <głos> co się wcześniej działo, prawda? Właściwie to taką giełdę, jakby jej nie było, to gdybym ja był głównym dilerem na przykład narkotykowym <głos> z banku HSBC, to bym takie konto sobie w Mt. założył. Kupiłbym te bitcoiny, zrobiłbym przewałkę, przewrócił tę ca całą giełdę i przy okazji wyprał ileś tam bitcoinów, które wiem, że za kilka lat i tak będą 10, 20, 100 razy droższe. Będę miał czystą kasę w bitcoinie z, na oficjalnym koncie, absolutnie dziewiczo czystym, no i dlaczego w ten sposób nie, nie załatwić swoich rozliczeń z kontrahentami? No, że przy okazji coś tam, żeśmy przewrócili, no to przecież jak ktoś się ładuje w ryzykowne giełdy, no to sam sobie jest winien, prawda? No, hmm my tu wykonaliśmy operację, wypraliśmy ileś miliardów i one są dziewicoczyste. No. Jak syndyk to nam wypłaci w Japonii, to nie może być inaczej. Piękna operacja, Piękna operacja, z której, w której można zauważyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie w sytuacji upadku giełdy, no teoretycznie okazuje się, że jednak bitcoiny można prześledzić. No, ale syntyk, jak syntyk wyprane ci przesyła na konto, to nie ma co śledzić, bo to już historia się urwała. Oczywiście. Tam, tam już to wszystko zostało zagrzebane już na Amen. Do widzenia, nie ma tej całej historii. Oczywiście. Czyli śnieg, tam już Blanche. Ja, ja, ja to tylko podejrzewam, przecież nie mam żadna, na to żadnych dowodów. Ja tylko mówię, jak, co ja bym zrobił, gdybym był między tym Karpelesem, a tym Huraganem i jego z, zleceniodawcami No tak, tak, my tu sobie, my tu sobie spekulujemy no po teoria, prostu. Dzika spiskowa jakiegoś wariata z podziemia, tak? No, no. To, tak jest, my tu, my tutaj, my tu my tak, tutaj my sobie tak z... rozmawiamy. Jestem i broń Boże, nie chcę nikomu tutaj nic imputować, insynuować, bo to, to są podejrzenia nie mające twardych podstaw faktycznych, materialnych. To są tylko takie dywagacje. Także proszę mnie tutaj nie oskarżać o jakieś o, o, oszczerstwa, prawda? Że, no, że faceta zamknęli, zapuszkowali, bo istnieją poważne podejrzenia malwersacji, a on jest Bogu ducha winny i czyściutki jak łza. absolutnie Karpelec być może jest czysty jak dziewica orlańska. Ja jestem nawet przekonany, że on jest w sensie prawa, no prawie czysty, no bo jednak jako prezes nie dopilnował obowiązków, ale przecież nie zrobił żadnej defraudacji. On tylko nie dopilnował podstawowych obowiązków, hmm. ale nie ukradł. I znów tu powracamy do tego motywu przewodniego, jak mówią Niemcy, leitmotivu. Mianowicie, że no te szacunki, ile tam tego zostało, to tak mi wygląda, że chyba są niedoszacowane. Oczywiście nie podejmuj na, na podstawie tak wątłych przypuszczeń żadnych decyzji inwestycyjnych. No. Ja to muszę jeszcze sobie na spokojnie przeliczyć, przestudiować, czy opłaca mi się pisać maila do huragana. No nie ale tak mi, tak z naszej rozmowy wynika, bo ja to na gorąco sobie tak rozważam, nie? Za i przeciw, <śmiech> zwłaszcza z w obecności drugiego i trzeciego dna, no, że no, że chyba tam jeszcze coś jest ukrytego. <śmiech> I to chyba nie jest z moją stratą. No, bo jakby miało być z moją stratą, to by huragan do mnie nie pisał, tak? No tak myślę po chłopsku. No bo jakby nie miał żadnego interesu, to by sobie nie zawracał głowy. No trudna jest decyzja cholera. No już bym miał za trzy dni przelew, no. No jakoś no, nie potrafię się przełamać do końca, nie mając wszystkich informacji. No i myślę, myślę, że właśnie masz ten problem, masz ten problem, który w tym momencie ma większość byłych klientów. Mount Gox i który zasygnalizowałem również na samym początku, czyli to są informacje tak naprawdę sprzed kilku dni, powiedzmy zaczynające się powiedzmy od końca lutego i teraz przez marzec, czyli tutaj yy, te plany, które zostały przegłosowane w paździer na, październikowym, na październikowym głosowaniu i później yy, przekazane właśnie odpowiedniej, odpowiedniej grupie, no to, no to właśnie mowa, że mowa o 90% jeżeli zostałoby to zrobione w przeciągu dwóch lat, natomiast jeżeli, jeżeli, zdecydować się, jeżeli zdecydować się w tym, w konkretnym momencie, no to wtedy 80%, no różnica 10% niby, tak? Z tym, że w 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam, tak bardzo z głowy to powiem, no to cena Bitcoina w, w momencie, kiedy Mountbox yy, padała, no to była w okolicy 1000 dolarów amerykańskich. Zaraz sobie tu jeszcze przybliżę, sekundkę, zaraz patrzę. No, to nie, może nawet, może nawet mniej. Yy, Plus, tak. Natomiast, yy, natomiast w tym momencie, natomiast w tym momencie, no ta cena to jest yy, 55 tysięcy dolarów. Cirka, troszeczkę zaokrągliłem, więc yy, no je, te 10% jednak robi zdecydowanie, zdecydowanie większą różnicę. Z tym bardziej, tym bardziej, że My wielokrotnie wypowiadaliśmy się, powiedzmy, w tak, o, powiedzmy tak, w taki, a nie inny sposób, w taki, a nie inny sposób na temat krypto. Zoro troszeczkę dłużej ze względu na, ze względu na tutaj skalę doświadczenia, ja od pewnego, ja od pewnego czasu również, no i raczej, raczej chyba trzymamy się tej wersji, prawda? Tej wersji wydarzeń, którą, którą tutaj sobie, którą tutaj sobie za założyliśmy. A ja w międzyczasie spojrzałem jeszcze na wykres, no to w 2013 roku ta cena bitcoina, tutaj widzę około 500 dolarów, cyrka z 13 do 14 roku, tak cyrka. bardzo, bardzo, bardzo zaokrągam już. Tu cały czas wracam do tego, co powiedziałem, że My nie znamy tej najważniejszej informacji, ile tego tortu zostało. A to jest kluczowa sprawa, bo mówimy o 80-90% tej masy podłościowej. Tak? Ale jaka ona jest? Ile naprawdę zostało tam w kasetce, na tych serwerach? Biorąc pod uwagę szczelność protokołu, czyli niezawodność tych operacji w sensie technologicznym, po prostu. Przekazy zapisywane na tym rozproszonym ledżerze, czyli przy użyciu tej, tej, tej infrastruktury bitcoinowej, one są, nie dają się wycofać. Nie dają się anulować w trakcie, są nieodwołalne. Transakcja wykonana jest pewna, to znaczy, że ona się dokonała po obu stronach. Jest zapisana, dokonana. I nic w trakcie nie zginęło, nic w trakcie nie przybyło. Jeżeli z punktu A wyszło jeden i ten punkt A wie, że wysłał, to do punktu B dociera jeden. I wiadomo, że to dotarło. Bo w przeciwnym wypadku to jeden wraca do punktu A z absolutną pewnością. No tak działa zasada prawidłowo skonstruowanego systemu transakcyjnego. I jeżeli chodzi o tę infrastrukturę Bitcoina, no to ona po prostu tam nie ma dziur. Jeżeli wyszło, to doszło, jeżeli doszło, to na pewno wyszło i wiadomo, że to jest jeden i nic ponadto, bo opłaty transakcyjne są negocjowane w trakcie inicjowania tej operacji. Ci pośrednicy po prostu wiedzą, ile dostaną, dlatego to wykonują. I oni pilnują, żeby to zostało zamknięte i potwierdzają w wielu punktach, że to zostało dokonane i dzięki temu zapisuje się w tym rozproszonej ledżerze, czyli w tej książce głównej, no że to jest zrobione i to jest święte, zamknięte, zaszyfrowane, nie da się tego cofnąć i wszyscy na świecie wiedzą, że to zostało wykonane, tak? No, więc no, schować tego pod, pod dywanem się nie da, no jeżeli Department of Homeland Security nie znalazł iluś tam, tak? No bo tam podobno ukradziono tyle tysięcy, a potem się okazało, że Karpeles jednak nie, nie odpowiada za defraudację, bo to tak naprawdę nie zginęło. Tego nie podano wprost. No ale ja wyciągam wnioski z faktów prawnych i łączę je z faktami komputerowymi. I wyciągam z tego wnioska, że tam nic nie zginęło tak naprawdę. Być może wcześniejsze ćwiczenia wykonane tam, że a, bo to przelano tam niewłaściwy adres i nie wiadomo kto to jest i on otrzymał no, tyle i tyle sztuk kilkaset sztuk na to, z niewiadomych powodów, tak? I to dostał, łyknął i, i zniknął z tym. Okej, okay, no dobra, taką balladę jestem w stanie uwierzyć. Ale nie w to, że znikło tam systematycznie ileś tam tysięcy sztuk i giełda została ogołocona i nie wiadomo do kogo to trafiło, a prezes za to nie odpowiada. Nie wierzę w takie bajki. Więc jeżeli nie postawiono dalszych zarzutów i nikogo tam nie aresztowano za przytulenie tej nielegalnej kasy, to po prostu tam niewiele zginęło. Więc te 80 czy 90% masy tego, co zostało, a jest to nie tylko jeden serwer, ale kilka lustrzanych serwerów, tak? jeżeli jeden się zepsuł podobno, został unieruchomiony, no to jego kopia z tym portfelem jest na drugim serwerze w Tokio. Oni są dosyć dobrzy w komputerach, bo, bo są liderami światowymi do tej pory, więc, <śmiech> więc to chyba nie znikło tam, żeby wyłączyli prąd i się zrobiła katastrofa. Nie, nie takie rzeczy się nie zdarzają w tej, na tym poziomie. Więc mam wrażenie, że ta suma, 80 albo 90% tej, tej masy, no to, to nie ma się nijak do mojego roszczenia, bo ja ciągle nie wiem, ile tej masy zostało, czyli ile procent z tego, co było, tak naprawdę zostało. Mam podejrzenie, że to jest dużo więcej niż te początkowe 10 czy 20%, o których mówiono. A to, ile mi huragan tam z jakiejś firmy wysokiego ryzyka oferuje, no to ma się do tego mniej więcej jak pięć do nosa, bo on ma poufne informacje z niewiadomych źródeł, na podstawie których sobie tam coś liczy. Ja mogę to mm, na zasadzie reverse engineering finansowego wykoncypować, co on ma na myśli i to mniej więcej się do tej pory zgadza. No ale wciąż nie mam tych, tych podstawowych informacji, ile tak naprawdę tam zostało, bo to w sensie prawa, i to wszędzie tak jest, w Polsce tak samo, jest wiadomość absolutnie tajna, to znaczy syndyk to trzyma karty przy piersiach i nie zdradzi, ile naprawdę ma, bo mu nie wolno tego powiedzieć, dopóki nie zamknie książki wierzycieli. A to jest data określona tam postanowieniem sądu i tam sąd to zatwierdza, okej, okay, tego dnia prezentujemy, ta książka jest pełna, zamknięta, i każdy, kto się zgłosi po tym terminie, idzie na drzewo, bo nie jest wierzycielem. O to chodzi. Być może to on miał tam pieniądze i to są poważne środki, tak, no ale ta data minęła i została ogłoszona publicznie i pan się spóźnił i pan już tam nic nie ma do widzenia, nie ma pana na liście wierzycieli ale ta data jest święta od tego momentu dzielimy łupy i wiadomo kto to jest wiadomo kto, ile tam ma do tego dnia można zgłaszać jeszcze jakieś uzupełnienia ale jak się zamyka tę książkę to już wszyscy, którzy są tam wpisani to dostają procentowo tyle im się należy syndyk wyliczył koszta swojej działalności odkroił tyle dla siebie tak Reszta jest do podziału między wszystkich wierzycieli i każdy dostaje proporcjonalnie tyle, ile mu się należy. Nie ma tutaj pierwszych i ostatnich. Wszyscy dostają równy procent. To tak się odbywa. To jest jedyny cywilizowany sposób znany od starożytności. Więc tak to się będzie odbywało. Japończycy są bardzo skrupulatni, jeżeli o to chodzi. Więc znając mniej więcej, mając pojęcie, jak to działa, wiem, że Sendyk nie może puścić pary ZUS i nie powie, ile naprawdę tego jest, bo, no bo nie może rozczarować tych wierzycieli i nie może im dawać złudnych nadziei, dopóki się nie, nie pojawią wszyscy. A wszyscy się pojawiają dopiero w tym momencie zamknięcia książki. Być może przyjdzie następny i powie, słuchajcie, ja tu mam 13 milionów do odzyskania. Sztuk! <sztuk>, <sztuk>, <sztuk> Także, no, wiesz, no to taka sytuacja, więc ja, mam wrażenie, że tu robią nas w kółko i w krzyżyk, ale pewności żadnej nie ma. Sądząc po szybkości, że tak powiem, eskalacji tych obietnic huragana, no, wysnuwam wniosek, że to drugie dno jest absolutnie realne. No a tymczasem nam pozostają tak naprawdę spekulacje, tak, dotyczące właśnie tego, jak wspomniałeś, poziomu ilości środków w posiadaniu syndyka, ale również potencjalnej ich wyceny, wyceny rynkowej, czyli zarówno liczbowej, jak i po prostu wyceny walutowej. Jeżeli by się posunąć jeszcze jeden rozdział w tej teorii spiskowej, którą Ci naszkicowałem, takiej no, bardzo z pozoru zawadiackiej. Ale to ostrożnie, żeby nas nie zdjęli. Nie, nie, nie, spokojnie, to wszystko jest ludlum i tam, wiesz, powieści szpiegowskie. Tak mhm. sobie tutaj dywagujemy, że to było fajnie. Gdybyśmy byli na miejscu Karpelesa, tak? I byśmy mieli taki deal do zrobienia, tak? to jak byśmy to wykonali? Trzeba wyprać duże, dużą forsę. Wpuszczamy na tym przedostatnim etapie fundusz wysokiego ryzyka, który skupuje wierzytelności i no, za pół ceny, za jedną dziesiątą wartości Czyści te rzeczy, tak? Czyści, czyści, czyści. Zbiera, zbiera, zbiera. No i ma tam roszczenie na ileś tam tysięcy sztuk, ne? wartych teraz duże pieniądze. No i na ostatnim, w dniu ogłoszeniu książki Wierzycieli okazuje się, że synek płaci 90% z tego, co zostało, bo 10% swoich kosztów tam nalicza, prawda, na koszty tamtego, pokrycie tych wszystkich tam, tam kosztów zamknięcia, wiadomo, wynajem biur i tak dalej, personel pomocniczy, prawny i to wszystko, no wiadomo, nie? Tu się okazuje, że to jest 90%, na przykład z 95% sumy początkowej, bo tak naprawdę nic nie zginęło ale to się okazało w trakcie jak syndyk robił sprzątanie nie mógł tego przecież powiedzieć bo to nie należy do jego obowiązków co należy do masy upadłościowej bo on tego nie, nie objawia bo to jest jego te słodka tajemnica on nie ma prawa tego ujawniać Ależ oczywiście. on może to ujawnić dopiero w tym momencie tym kluczowym kiedy zamyka książkę wierzytelności i ogłasza że ma do podziału tyle a tyle to się w tym momencie odbywa no bo on odkrywa różne rzeczy, prawda? W trakcie tego procesu on odkrywa jakie, jacy są wierzyciele, bo to tego nie wiedzieliśmy, a to się nowy pojawił, a to tego. No i tak samo jest z tym, z tym majątkiem upadłego, jak to się ładnie nazywa. Majątek upadłego, no to odkrywamy nowe jego segmenty, nowe składniki. A to miał zachomikowane tu, a to miał nielegalne konto za granicą, a to miał coś tutaj schowane pod poduszką, tak? No tak to działa syndyk, prawda? no i przecież nie będzie się tłumaczył z bieżących postępów swojego śledztwa <grym>, że odnalazł właśnie nieujawnione składniki majątku dłużnika Pst, upadłego przepraszam, no i dłużnika jednocześnie prawda? no więc ja to tak tak, ja nie mówię, że liczę na to z wielkim za, z zaparciem tchu że ojej, to na pewno się wydarzy o tak, to jest tak to się tak stanie nie, nie, nie, nie, nie, nie, kochany ja to położyłem na to kreskę już dawno temu na samym początku, że to będzie ćwiczenie z jazdy po bandzie ja to wiedziałem, już tam wchodząc <grym> ale robi się ciekawie i to ci rysuje taki scenariusz, który ja bym zrobił, gdybym był karpelesem z kolegami e, kilkoma z, z, z wiadomej firmy. To tak bym to zrobił. I tak mi pasuje to do scenariusza. I, i, broń Boże, nie kojarz tutaj nic więcej. Nie, nie, nie, nie broń Boże. No. Także godzina nam minęła. Zoro dziękuję bardzo za, za tutaj przedstawienie, przedstawienie nam te, troszeczkę, bliżej, troszeczkę bliżej tego tematu i oczywiście dziękuję bardzo serdecznie za, te, za przypomnienie nam jak mogą wyglądać teorie właśnie rodem z Ludluma tak? tego się trzyma na, tego się na, trzyma w tej narracji na styku księgowości proszę Ciebie międzyradowej prawa upadłościowego kontynentalnego europejskiego, brytyjskiego i japońskiego także. Mm. bo One mają wspólne źródło. No i no kryptowalut sensu stricte. No co się z nimi robi, jak się je i tak dalej. Okazuje się że to jest niby wirtualne, ale ch cholera, no zobacz, po latach i potrafią mnie znaleźć, napisać maila i wszystko się zgadza. I, I nie ma wątpliwości. No, to... no właśnie. Proszę pana, no to to jest... Te... Pan tutaj nie ma anonimów już teraz w tym świecie. A jeszcze, jeszcze, teraz jak, jeszcze teraz, jak zaostrzają regulacje KYC, czyli know your customers, znajdź swojego klienta, Uuu. to tym bardziej będzie ułatwione to wszystko. Ja mam takie wrażenie, że ta firma, o której mówię, mhm to ona już sprawdziła w praktyce, jak należy w, nowej, w, w nowych czasach operować nowocześnie, te tam walizkę gotówki. My tu mamy swoje patenty sprawdzone. Także wszystko działa, przelew jest natychmiastowy i wszystko jest legalne. No, no tam ktoś tam przy okazji, wiesz, pan się przewraca, zgłasza upadłość, ale to, to, to mamy wliczone w koszty. Jest absolutnie pewne i tutaj nikt nas nigdy nie złapie za rączkę, że to myśmy byli. Tak jest. No dobrze, z tą myślą myślę że, myślę, że możemy Państwa na dzisiaj zostawić, a w temacie kryptowalut, no i powiedzmy tutaj chłopca z plakatu, czyli Bitcoina, no to można na przykład wspomnieć jeszcze o, no, tak jak wspomniałem, no widzimy to raczej zielono, natomiast tutaj oczywiście jest wiele modeli cenowych, prawda? Jest na przykład model stock to flow, czyli teraz na przykład... Poziom będzie wynosić, powiedzmy, ileś tam tysięcy dolarów, a w 2025 roku może na przykład pęknąć według tego modelu bardzo okrągła suma. No ale tak jak wspominaliśmy, tak jak trzymamy się narracji w dzisiejszym odcinku, my tu sobie luźno dywagujemy, my tutaj sobie rozmawiamy Ludlum, Clancy, yy klasycy powieści szpiegowskiej, takiej poważnej, a nie w stylu Jamesa Bonda. Ty mi powiedz, ile będzie kosztował Bitcoin w tym roku. Ja sam bym chciał to wiedzieć. ale Chyba no, prognoza jest. Jak to tam wygląda? no? Ale to ja nie wiem, czy my możemy przedstawić tak bezczelnie i prosto, po prostu informacje z naszego newslettera ale nie no, jedną liczbę możemy sypnąć, tak wiesz, na rybkę tego, to jest, zarzucamy, no, zarzucamy I ile to w to, tym roku może być, no nie wiem to klas, klasyka, klasyka zacytuję Oto to bez kozery powiem 500. czego? Nie, nie, to żartuję na poważnie myślę, że w pierwszej połowie roku zobaczymy 100 tysięcy dolarów, Przyznam szczerze, że moja wyobraźnia kończy się na poziomie około 250 tysięcy. Tak, i to już jest no, no, no, no, i to jest absolutny koniec świata, bo już nie wiemy, jak to zmieścić w Excelu, te wszystkie <śmian> słówki. <śmian> Musimy zmniejszyć cz czcionkę. Ale... No, zresztą to... że jestem człowiekiem z bogatej wyobraźni, a tu się okazuje płytki niczym autyk. <grym> no, ja ciekaw jestem, jakby tak było, co wtedy zrobi huragan? Czy znowu coś do mnie napisze? To, to może tak być. I wtedy powie niezmieszany i napiszę. no w związku z tym, że nie odpowiedział na poprzednie, to teraz oferujemy panu 5-10 razy tyle. Hmm? Mm. <laughs> nie wiem, no. Może się coś takiego zdarzy, no. Jak tak to będzie dalej szło, to myślę, że tego, że no, będzie działał, bo ma do rob wykonania robotę. Mm. On przecież nie jest tam po to, żeby mnie kochać, tylko po to, żeby żeby pozbierać, rozumiesz, uciułać jakieś dużą, jakąś dużą pulę, no bo on te pulę zbiera po to, żeby troszeczkę tam, załóżmy te 20% sobie przytulić, ale on to robi dla kogoś. On zbiera na rynku jakąś dużą kwotę i wie, że ta kwota będzie do wyjęcia w kurniku, Jakąś, z jakąś tam przyszłą datą i on te kwotę już ma obstalowaną, ktoś u niego tyle i tyle zamówił. Być może jest to ktoś na otwartym rynku, prawda, czyli że fundusz kapitałowy inwestuje w to i wie, że wkłada to z terminem przyszłym, czyli futuresa kupuje, albo jest to jakiś jego kolega z firmy, który chce zainwestować, czyli tak naprawdę wyprać to, co już i tak tam ma. Tylko, że zmienia adres tej całej operacji. Setki detalistów na jeden wiodący. No i będzie to miało już wyczyszczoną historię. Taka jest, no wiesz, taka jest moja supozycja, nie? Ale broń Boże, nie wyciągajmy z tego żadnych wniosków, bo to wszystko jest teoria spiskowa. Oczywiście. Oczywiście. Dobrze. No i co? Kończymy na dzisiaj. E Standardowo przypominam. Proszę Państwa, na listę proszę sobie dodać i do kalendarza webinar. Suma krypto, czyli nasz newsletter. No i słyszymy się za tydzień. Czyli trzy pozycje. Ja już się gubię, nie wiem o co chodzi, proszę pana. Strasznie pan mieszałeś. Nie rozumiem, ale nieważne. Jak ktoś się tam rozejrzy, to pewnie trafi. Tak jest. Dobranoc. No tymczasem, bo to ja już tracę orientację, bo że pana te cyfry mi tu migają, światło migaśnie, panie. Tu ja, ja nie ogarniam tego świata. No i co, panie dyrektorze?